Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski i jest ze mną dzisiaj duża ekipa. Marek Wyszyński, Rychu, witam Ciebie po długiej przerwie. Cześć! Cześć Mando, cześć Jerry, witam wszystkich słuchających. No to już chyba faktycznie parę dobrych miesięcy, od kiedy się w tym składzie słyszeliśmy. No, nawet bym powiedział może i nawet ponad rok, przynajmniej ta seria była ponad rok temu, ale dobra, nieważne, jest z nami również Michał Rakowicz, Jerry, ciebie również witam bardzo serdecznie, cześć. Cześć Rychu, cześć Mando, witam wszystkich, no i się cieszę, że siadamy właśnie, żeby zakończyć serię, o której zaraz po sobie pogadamy. Dobra, może z tym rokiem to przesadziłem, bo były jeszcze inne komiksy później, ale tak, dzisiaj wracamy do... Gwiezdnych Wojen, do komiksowych Gwiezdnych Wojen i dzisiaj zamykamy chyba ostatnią serię z ongoing'ów w ramach tego całego bloku pomiędzy epizodem 5 a epizodem 6, czyli Łowcy Nagród, tom siódmy, Mroczne Droidy. No i my z tą serią mieliśmy zawsze obsuwę i tak jak powiedziałem, szósty tom my omówiliśmy w grudniu 2024 roku, czyli ponad rok, chociaż na koniec zapowiadaliśmy, że o Jezu, tak nam się chce przeczytać tę końcówkę, że za chwilę po nią sięgniemy. No i tak po nią sięgnęliśmy. Dzisiaj o Ostatni tom serii połączony z eventem Mroczne Droidy, czyli analogiczna sytuacja jak przy dr. Afsze i jest to tak samo gruby tom. On zawiera zeszyty od 35 do 42, czyli 8 regularnych zeszytów bez żadnych dodatków. Ale zanim przejdziemy do fabuły... No nie ma tutaj tylu twórców co w przypadku Star Wars i Darta Vadera, bo nie jest to tak zróżnicowany zeszyt pod względem zawartości, ale kilka tych nazwisk jednak tutaj jest, więc Jerry przybliż szybko kto za ten komiks odpowiada. No ale to będzie bardzo szybko, no bo za scenariusz odpowiada niezmiennie Ethan Sachs, a rysowników łącznie mamy tutaj czterech, bo za pierwsze dwa zeszyty odpowiada Lan Medina, który narysował w zasadzie tylko te zeszyty w Gwiezdnych Wojnach z tego co widziałem i za kolejne zeszyty od 37 do 41 włącznie odpowiada Dawide Tinto, i analogicznie też nie znalazłem nic, co by poza łowcami nagród rysował. A 42 zeszyt to jest z Gettro Morales i Paolo Villanelli. No i to są z kolei starzy wyjadacze gwiezdnowojenni Villanelli. No to się przewijał nam przez całą tę serię. A Jetro Morales, no to chociażby ostatnie pożegnania z Gwiezdnymi Wojnami. No to tam też jego gościnne występy widzieliśmy, także... Krótko. No dobrze, osiem zeszytów, a na pokładzie mamy rycha, więc żalnie skorzystać. Mhm. E, mój drogi, jakbyś streścił tutaj fabułę? Czy te faktycznie jest tego tak dużo, jakby zapowiadała ilość, czy też liczba zeszytów? Moim zdaniem raczej nie, e, bo faktycznie no, to jest opasłe to miszcze. I jak je brałem do ręki, to mówię, Jezus Maria, co tu się będzie działo? E, ale. Wracając, jakby do, do meritum, no to jest bardziej kontynuacja wątków, z, które mieliśmy okazję do tej pory śledzić w łowcach, w łowcach nagród. Jest tu dość sporo tak naprawdę nawiązań do poprzednich zeszytów bohaterów, którzy się przewijają przez, przewijali przez całą serię. I tylko mały fragment można by powiedzieć jest poświęcony mrocznym droidom bezpośrednio. W dużym skrócie, Valens po swoich przygodach z Imperium przeszedł pranie nawet nie mózgu, tylko pranie chipa który ma w głowie, bo miał okazję poznać plany drugiej gwiazdy śmierci i no Imperium po tym, po tym wszystkim mu wymazało pamięć, te pamięć, co doprowadziło jednocześnie do tego, że on zaczął tracić wspomnienia te, z tej swojej, powiedzmy, ludzkiej części swojego życia. Więc w tym komiksie Tonga, razem z całkiem pokaźną grupą, jeśli niemalże wszystkimi bohaterami, których mieliśmy okazję spotkać w trakcie tej serii, postanawiają uratować Walensa, pomóc mu. No więc zbieramy ekipę. Lecimy później znaleźć speca od cyborgów, który będzie w stanie pomóc Walansowi przywrócić te jego wspomnienia. W międzyczasie trafiamy na nasze mroczne droidy i dostajemy jeden bonusowy zeszyt na koniec, który jest w zasadzie już niezwiązany z całą historią droidów, a związany jest bezpośrednio już z można powiedzieć, z filmowymi Gwiezdnymi Wojnami. W dużym skrócie. No Mówię, mógłbym tu jeszcze długo opowiadać o tym, którzy bohaterowie, w Ci się, się przewijają, ale mówię, z tego, co kojarzę, z tego, co pamiętam, to jest to absolutnie każdy, kto występował w mniejszej, bądź większej roli w tej serii, łącznie z Bobą Fetem, który jest już trochę chyba memem w ogóle w tym uniwersum. Akcja, akcja, jeszcze raz akcja, walki, zdrady, mamy wszystko, bardzo standardowo nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć, żeby już nie zacząć tak, w tym momencie ogólnie spoilować. nie ma sensu więcej. Zaraz mhm. to rozłożymy na czynniki i dodamy, kto tutaj jest, gdzie i kiedy. Ale tak jak mówisz, ogólnie to jest bardzo prosta fabuła, aczkolwiek mówisz o tych odniesieniach do innych komiksów, jest tego tutaj tona. I to nie tylko do kolejnych tomów Łowców Nagród, i to chyba, nie wiem, do, od, do wszystkich możliwych tomów Łowców Nagród, ale też odniesienia do eventu, odniesienia do, do eventów, liczba mnoga, mhm. odniesienia do Hanna Solo i Czubaki i tutaj co chwilę mamy tę rameczkę z przypisem, że wydarzenia z tego i tego komiksu, z tego i tego komiksu, masa rzeczy jest podomykanych albo e, wspomnianych przez bohaterów, e, także tego tutaj jest naprawdę dużo. E, no i można to podzielić na takie bloki, bo te dwa pierwsze zeszyty, które rysuje inny twórca, to jest montowanie ekipy i e, zakończenie, po, pomoc Bobie w pewnej sprawie. No bo tutaj Tonga montuje nową ekipę i to jest ogromna ekipa, tak jak powiedziałeś. Tutaj mamy Valensa, mamy Tongę, mamy Keltanę z Hanasolo, mamy Boska z Ukusa, Forlum, e, Dorja, Deadstick, e, Kataka, takiego zmiennokształtnego, no i jeszcze na to wszystko Boba Fett. I pierwszy zeszyt to jest montowanie tej ekipy w kantynie, w barze, a drugi zeszyt to jest Boba Fett i Czarne Słońce, gdzie nasza ekipa udaje się z Bobą Rozprawić z czarnym słońcem, żeby zdobyć namiary na, na, na tę bazę, żeby zdobyć pewne koordynaty, kody współrzędne, gdzie będzie można pomóc walansowi. Więc ten dwuzeszytowy wstęp no jest powiedzmy lekko oddzielony od reszty historii, ale umówmy się tutaj jest rozpierd ducha, taka, że bohaterów czasem nie widać tyle wybuchów i ognia w koło nich. Tylko powiedziałeś, że Boba Fett jest trochę memem w Gwiezdnych Wojnach, ale właśnie Ethan Sachs pokazuje, i to nie pierwszy raz na kartach tej serii, że jak ktoś ma na niego pomysł, to Boba Fett się całkiem fajnie sprawdza, bo ja uważam, że to otwarcie jest fajne. Jest już takimi łowcami nagród w pigułce, czyli humor... Akcja, akcja i jeszcze więcej akcji, a do tego zmiany frontów, twisty, ale, ale takie właśnie sensowne twisty i dla mnie mega przyjemnie mi się to czytało, nie? I ten pierwszy zeszyt jest fajnie prowadzony w kontekście montowania tej ekipy, no bo w zasadzie to, to, to długi fragment to jest pewien test, który jakby wykonuje Kel, żeby wyłapać się chętnych do mm -hmm. udziału w tej imprezie. Później mamy polowanie na Boba Fettę, Boba, Fata, Boba na Feta. Feta, tak, dokładnie i później mamy tę jego pomoc w rozprawie z, z Czarnym Słońcem i mówię, to jest naprawdę wszystko bardzo fajnie napisane no i ja nie wiem jak wy, ale ja się. Się uśmiechnąłem dosyć szeroko, jak zobaczyłem, że właśnie już na początku wraca Deadstick, wraca Dercz, yy, pojawia się Kel. Yy. No, ja lubię takie rzeczy, naprawdę mi się to podoba, że szczególnie w tej serii, yy, gdzie można się bawić tymi łowcami yy, z nagród z różnych frakcji i tak dalej, tak dalej, to bardzo mi się to podobało, także ja byłem mega pozytywnie już nastawiony do całego tego tomu po tych dwóch pierwszych zeszytach. Ja też, yy, zwłaszcza, że my takich powrotów, które wywołują uśmiech albo wręcz śmiech, czasami mamy trochę więcej, e, zwłaszcza w tej, w tej drugiej części, chyba wiecie o której postaci mówię, jak nie to sobie zaraz do tego przejdziemy e, i zgadzam się z tym, co powiedziałeś o Bobie znaczy, ja cały czas podtrzymuję, że on jest, że on jest memem w, w, w całym tym uniwersum ale tutaj dostaje jakąś osobowość on jest na kilku, kilkunastu kadrach pewnie tak naprawdę ale jest jakiś jest jakiś, nie jest po prostu chodzącą maszyną do zabijania, więc to też jest super. Plus dostajemy lekkie zerknięcie, nawet nie w jego przeszłość, tylko przez parę znowu stron śledzimy losy Django Feta, więc to też jest jakby wątek, który się łączy z tym, co nasi bohaterowie próbują zrobić w tym momencie. Także no też kolejny całkiem fajny smaczek, bo tam znowu Django zostaje też przedstawiony jako człowiek. Znowu, coś, czego często brakuje moim zdaniem przy tej, przy tej postaci czy przy tych postaciach. No, ale Django to za chwilę, jak dotrzemy mm -hmm. do tej tajnej bazy. Natomiast ja się z wszystkim zgadzam, co mówicie i jeszcze dodam, że te dwa pierwsze zeszyty są naprawdę bardzo dobrze narysowane. Mm -hmm, to prawda. E, ja byłem nawet, powiem, w lekkim szoku, jak to oglądałem, bo tak w głowie miałem inny obraz e, łowców nagród, który pamiętałem, a tutaj e, to są naprawdę bardzo ładne rysunki. E, Pozostała część jest też ok, ale przejście pomiędzy tymi dwoma pierwszymi a trzecim zeszytem jest mocno odczuwalne, bo wchodzimy w kreskówkową e, kreskę e, po takiej trochę bardziej, nie wiem, realistycznej może. No, te postacie są zupełnie inaczej rysowane w tych dwóch pierwszych zeszytach. No i warto też wspomnieć, że na samym początku już jest tizowany też powrót loszy, którą Tonga zostawiła w finale szóstego tomu, żeby jej nie narażać. No a tutaj mamy tylko taką zajawkę, że Losza nie przyjmuje się za bardzo swoim bezpieczeństwem i, i w zasadzie no, uprawia w tej chwili jakieś walki y, kosmiczne, gwiezdnowojenne MMA y, z różnymi łotrami y, i po prostu potężnie przypakowała i, i to też będzie pewien no. running, running joke y, w zasadzie tego tomu. Ja pamiętam, że Losza y, przechodziła przemianę chyba w poprzednim tomie z takiej y, no z, y... Nie przypakowanej w, w trochę inną, w sensie tam może nie fizyczna, tam bardziej było pod kątem jej podejścia do e, tego fachu, ale tutaj Losza jest po prostu koksem i ona tutaj e, łączy się w teamie z Wukora. Która z kolei nie mam pojęcia kiedy stała się kocią panią, bo ona tutaj jest mamcią kotów Tuka I, i dla mnie to było takie trochę o co chodzi, no bo pamiętam Wukora, pamiętam ich konflikt. Pamiętam, jak się rozstały zresztą Losza i Wukora, a tutaj nagle mamy panią Rambo i Kocią Pancie. No, ja musiałem sobie wziąć poprzednie, poprzedni album, żeby zobaczyć Loszę, bo coś mi nie grało, jak ją tutaj oglądałem. Tu mówię, zupełnie nie tak pamiętałem tę postać. Więc faktycznie no, ta zmiana jest, jest dość duża. Inna sprawa, że czytałem ten komiks no, poprzedni ponad rok temu, więc coś tam się mogło w pamięci zatrzeć, nie? Ale, ale mimo wszystko no, faktycznie ta, ta zmiana jest, jest znacząca. Natomiast no, Wukora, czy nie powiem, że Wukora tu jest postacią komiczną, bo wszyscy tutaj w do pewnego stopnia są takimi e, postaciami komicznymi, może poza Tongą i Walensem, które mają być tragiczne w tej całej historii, e, to tego humoru mamy tutaj sporo, natomiast w przypadku Loszy i Wukory, no to faktycznie on jest podkręcony momentami do jedenastu, do tak, zwłaszcza z tymi, jeśli idzie o te koty. Ale ja wam powiem, że jak już ruszyliście ten wątek właśnie tej dwójki, on mi się super podoba. Ja, ja absolutnie, bo, e, ja go ty, uwielbiam. Ty, ty, ty, w stu on jest fantastyczny, tylko... Ty, do mówisz, że nie pamiętasz, kiedy Wukora stała się dobra, to już się trochę zaczęło wcześniej, nie? bo my żeśmy ją widzieli, kiedy ona tam napuściła między innymi na siebie pozostałe gangi, kiedy to IG-88 chyba je tam sprzątnął wszystkie, żeby ona miała niejako wolną rękę i ona już wtedy tam biegała z kotem, z tego co pamiętam, no a to się trochę wzięło z tej traumy właśnie z zabicia tego zwierzaczka, nie? W też jeszcze wcześniej skąd się wziąła mm -hmm. w ogóle kosa z losą i w sumie mi się bardzo podoba droga tej postaci zresztą to, to w ogóle to będzie taka trochę melodia dla mnie osobiście w tym tomie, że sax bardzo fajnie gra tymi elementami, które budował po prostu przez całą tę serię. I Wukora, która nie była postacią pozytywną, która wielokrotnie psuła naszym bohaterom krew, ale miała też swoje motywacje, miała jakiś swój charakter. Ona tutaj jakby kończy swoją przemianę. Znów, niekoniecznie w postać dobrą, no ale ciężko mówić, żeby ktokolwiek w tej ekipie był dobry w sensie, nie wiem, moralnym, no bo to są wszystko szemrane typy, nie? Ale no ona po prostu zostaje tą łowczynią nagród i tą kocią pancią, ale po prostu no ten humor y, y, szczególnie właśnie jak mamy Losze i, i y, Wukorę razem i po prostu te wszystkie żarciki mm -hmm. z kotami koty z granatami y, y, o, ten zbieranie kasy na y, mleczko dla kotków i tak dalej. No, y, ja wiem, że to jest może tanie, nie, ale, ale nie ukrywam, że ja czytałem ten komiks w ogóle chyba teraz jak nie trzeci, to czwarty raz i za każdym razem mnie to tak samo bawi. Ale to, to działa no, świetnie. To no, to standardowe jest standardowe dogryzanie sobie, nie? Jesteśmy drużyną, nie? Nie jesteśmy partnerką, nie jestem twoją partnerką. Tylko, że po prostu <głos> ja mam w głowie obraz tego polowania na statku, które było takie aż horrorowe, aż slasherowe, gdzie Wukora właśnie na Losze wtedy polowała, gdy ona ją Porwały, pojmały, ona się uwolniła i ten zamknięty mroczny statek, e, ona z tymi nożami czy z nożem, a tutaj a tutaj już sobie jaja robią takie po całości. Ale dobra, ja to kupuję. Nie? no ci... czy no, Słuchajcie, łowcy zawsze byli kinem klasy B, w, w, jeśli idzie o ten, o ten swórdzeń, i tu, jest, tu mamy, po prostu mamy, z racji tego, że się żegnamy z tymi bohaterami na razie, no to myślę, że tutaj scenarzysta sobie powiedział, dobra, wszystko można. Nie, trochę tak, przynajmniej ja tak czułem jak czytałem ten komik że w zasadzie już, już nie mamy ograniczeń no bo i tak kończymy te, te historie, kończymy z tymi bohaterami na jakiś czas e, więc możemy te wszystkie żarty, te gagi tą przemoc. Wszystko, co tu się dzieje, możemy podkręcić absolutnie do maksymalnego poziomu. No, ale Losa mm -hmm. i Wukora to za chwilę, bo tak naprawdę to trochę przeskoczyliśmy yy, ważny... Yy. No, bo to się równolegle dzieje, mm -hmm. nie? Ale tak, one łączą się z naszą ekipą dopiero w końcówce. Natomiast cały środek do tego finału ma miejsce w tej tajnej bazie, w, tej, w, tej, w tym kościele droidów, do którego współrzędne dał naszej ekipie Boba Fett. Oni tam docierają, no i sam początek to jest pokazanie właśnie równolegle przeszłości i teraźniejszości. I to, co tutaj Rychu mówił, czyli w przeszłości Django Fett wraz z Tarem Klixonem, Udali się do tej bazy w tym samym, znaczy w podobnym celu, co nasza ekipa teraz. Po prostu Klikson w, w tamtym czasie był ciężko ranny i Django nie mając innych alternatyw, zabrał go tam, żeby go naprawili. Natomiast nasza ekipa jedzie, żeby naprawić Walensa. I te dwa wydarzenia z dwóch różnych linii czasowych na samym początku się przecinają. Mamy je pokazane, zestawione ze sobą. Albo nawet wizualnie kadrami. No i my te historie z przeszłości trochę bardziej poznajemy, bo idziemy kawałek dalej, gdy Klixon jest już naprawiony, jest już cyborgiem, a do stacji przylatuje generał Grievous, żeby zdobyć droidy i tam wywiązuje się walka. Natomiast w czasie teraźniejszym, w teraźniejszości Valensa zabierają na naprawę procesora, no ale jak się okazuje w tej bazie nie jest to ta baza, która była w staropaktywie, i w Mrocznych Droidach, bo Tanta chyba przetrwała, jeżeli dobrze pamiętam, nie została zaatakowana, a tutaj pojawia się Plaga, Plaga atakuje droidy, no i Plaga atakuje też Walensa, któremu ostatecznie wyczyszczono procesor zamiast go uleczyć i Rychu powiedział, że mamy krótki e, romans z Mrocznymi Droidami. No Patrząc na te wszystkie eventy, które były wcześniej, to mamy i tak długi w porównaniu do niektórych serii, które wchodziły w mm -hmm. skład e, eventów, bo to jednak tutaj na kilka zeszytów jest rozpisane, ale tak, to jest tylko element w tej historii. Ale ale dostajemy jeszcze jednocześnie wątek z porucznik Hayden. Tak? Nie przekręcam w tym momencie tak, jej... Tak, tak, dobrze. Tak, dostajemy wątek z porucznik Hayden, który też jest y, kluczowy dla, y, dla Valensa i y, jego przeszłości. No, porucznik Hayden to jest ta kobieta, z którą on miał nawet nie wiem, czy można powiedzieć romans, tak, ale Którą, nie no, relacje, relacje jakąś tak, nić porozumienia, nie? Tak, yy, natomiast ona chyba bardziej, z jej strony to było bardziej romantyczne, mm -hmm. przynajmniej tak to odbieram w tym zażycie. Yy, porucznik, z którą miał w każdym razie jakąś relację w momencie, w którym yy, był... Yy, no, na służbie Wejdera, można powiedzieć. Już nie pamiętam, czy to był piąty tom, czy, czy czwarty, no w ten moment, w którym on musiał jakby pracować dla Wejdera, y, dla bo Wejder groził, że skrzywdzi jego bliskich. E, więc ten wątek tutaj też się e, pojawia. No i no mamy co, magicznego pendrive'a tak naprawdę jeszcze w, w tym wszystkim, e, który jest w stanie nam e, uratować sytuację. I i zno, no i te wszystkie wątki się w którymś momencie po prostu muszą, e, muszą spleść. Najpierw można powiedzieć w mniejszych podgrupach, po to, żeby się na końcu gdzieś tam spleść jako, jako całość. Wybiegasz, bardzo wybiegasz, do Tak, drogi. tak, właśnie to samo chciałem powiedzieć, że bardzo wybiegasz, bo ja bym się na chwilę na tej kolonii zatrzymał, bo my kolejny raz dostajemy, uważam, bardzo fajny kros do głównego eventu. Ja po prostu uważam, i to będzie bardzo kontrowersyjna opinia, że Mroczne Droidy z tych trzech crossoverów, które dostaliśmy, są najlepszym Czterech? crossoverem. Czterech? nawet, tak. Ale nie, no w tych, w tych seriach to trzech, nie? Jeżeli dobrze pamiętam. Wojna Łowców na... A nie, cztery, tak, bo były szkarłatne, rządy były <śmiech> przecięte. Tyle tego było, że już mi się pomyliło. Dobrze, że mnie korygujesz. Dzięki. No, ale i tak uważam, że Mroczne Droidy są najlepszym eventem. Całościowo. I nie dlatego, że może są jakimś wybitnym pomysłem, no bo ten pomysł jest Nadal uważam, że jest bardzo dyskusyjny, ale pod kątem tego, jak poszczególne serie rozgrywają wydarzenia, jak się przecinają z tym komiksem eventowym i tak dalej, jak tworzą wszystkie jedną dużą, fajną całość, to naprawdę to mi się chyba czytało najprzyjemniej. I tutaj to działa moim zdaniem na co najmniej jakby trzech poziomach. Po pierwsze uważam, że ta narracja, przeszłość, teraźniejszość jest całkiem interesująca, no bo dostajemy chwilę Django, dostajemy przemianę i te, takie szaleństwo w zasadzie tego Klingona po, po tym jak został pół cybernetyczny tak naprawdę. Mamy w sumie wizytę dosyć zabawną Griviusa, który kończy jak zawsze uciekając, tej kolonii, co, co też jest mam wrażenie już jakimś running joke'iem prawie, bo, bo ilekroć widzę griwiusa, to kończy wiejąc na swoim stateczku i z drugiej strony mamy właśnie dosyć fajnie też pokazywane te wydarzenia na tej kolonii, no bo nasi bohaterowie w sumie nie wiedzą co się dzieje, tam się jeszcze Forlom z Zukusem wybierają na zwiady i tak się dowiadujemy jak Forlom odłącza się od łowców nagród, aby znaleźć się w ekipie e, porąbanych droidów z e, Disquadu i to jest naprawdę wszystko fajnie pokazywane, ale mówię, że na kilku poziomach to działa, bo jest jeszcze ten trzeci poziom, czyli ja bym powiedział ten taki emocjonalny, no bo na to wszystko mamy jeszcze ten wątek właśnie stricte dramatyczny Tonga Valens gdzie Tonga próbuje go uratować, Valens traci i tutaj już nam się wydaje, że definitywnie pamięć, bo mają nadpisaną i pojawia się ten motyw także, że Valens poprosił Tongę, żeby the <laughs> odstrzeliła go, jeżeli by się okazało, że ta misja ratunkowa się nie powiedzie i on nie odzyska tych wspomnień. I uważam, że to jest naprawdę fajna rzecz. Tym bardziej, że to znów jest prowadzone takimi małymi scenami, jak tam w którymś momencie Valens rzuca, że już mu wycieli serce nawet, że, że tam chyba Bosk w którymś momencie coś tam strzela, a, a Valens mówi, że serca też już nie ma. I, i tak dalej, i tak dalej. I w, to, to jest w którymś momencie spuentowane taką rozmową, że właśnie no, w zasadzie te wspomnienia to jest ostatni taki element człowieczeństwa i jeżeli on je straci, to, to już w zasadzie nie ma, nie ma po co żyć i uważam, że to naprawdę jest fajnie całościowo rozegrane. Tak, ja się zgadzam, aczkolwiek ja tutaj nie czułem w tym wątku takiego dramatu, który powinienem gdzieś tam poczuć. Trochę mi tego brakowało na, na tym etapie, bo Myślałem po szóstym tomie, że bardziej będzie, będę odczuwał tę utratę wspomnień przez a tutaj nagle ona zostaje wymazana i to co powiedział Rychu, czyli wątek imperialnej Jaili Hayden, E, tak, pojawia się tam magiczny pendrive, e, swoją drogą Imperium to, to są w ogóle Mendy, chcieli mu skasować pamięć, no to mogli mu wgrać poprzednią, e, poprzedni zapis zamiast go po prostu zerować, no ale rozumiem, że Imperium się nie bawi w półśrodki, tylko od razu kasuje całość. No ale chodzi o tego pendrive'a, on może jest magiczny, ale jak padło, że to jest zapis jego wspomnień sprzed poznania Hayden, tak, to Hayden, czyli tam super. gdzieś z okresu mm -hmm. trzeciego tomu chyba, Łowców Nagród. No to ja wam powiem, że ja tak trochę poczułem, bo babka widać, że no jest w nim zakochana, czuje coś do niego, no poświęca swoją karierę wojskową, imperialną, żeby mu pomóc e ze świadomością, że on jej nie będzie znał i miałem ten element, który ja w sumie trochę chciałem od tego siódmego tomu. To ja się zgodzę z... Nie wiem, czy się zgodzę bardziej z tobą, czy, czy nie, bo ten wątek... On jest króciutki, tak? Bo to dostajemy, kurczę, nie wiem, czy dwie, czy tak, trzy tak, strony tak. tak naprawdę z, z, z, z, z, z Jailą, ale on faktycznie, nie powiem, że on jakoś do głębi ruszył, ale wywołał więcej emocji chyba niż to... Wielkie cierpienie, chyba przede wszystkim Tongi, bo ona tu, jakby główną, pomysłu, centralną postacią całego tego albumu jest chyba jednak głównie Tonga. I no tam nieraz mamy przypominanie o tym, jak ona cierpi, ile ona straciła. Wprost, tak, co ileś tam kadrów, co ileś stron jest ta historia gdzieś tam jej przypomniana, więc. Ta, no działa... to w ogóle jest przypominane więcej rzeczy, nie? bo jest przypominane brat, którego straciła, jest na kano, także takie cofanie się w tych jej wspomnieniach. Tak, ale tylko chodzi o mi o to, że, że to wraca, serii, bo ona mówi, straciłam brata, straciłam na kano, prawdopodobnie straciłam losze i tak dalej. I ona to powtarza co ileś stron, żebyśmy my to faktycznie poczuli, mam wrażenie. Tak, A ta, tutaj wystarczyło dosłownie. Kurczę, to są dwa kadry z, z J-Lo, żeby to zadziałało lepiej, niż to cierpienie y, takie bardzo uzewnętrznione y, tongi. Na mnie to lepiej no, bo to też jest Balii. tak, że mhm. no, ja uważam, że te dwie najbardziej dramatyczne postacie, zresztą to w finale też jest y, naprawdę doskonale spuentowane, no to jest y, y, Valens i y, y, y, właśnie porucznik Haydn. Nie? No bo Tonga ja się z Wami zgadzam, że to jest pisane dramatycznie, ale no to jest grubą kreską. No mi się. Mhm. Tonga też jest tutaj zrobiona jako y, w poprzednim odcinku. Te jej wspomnienia też są często na początku zeszytu, żeby opowiedzieć nam, co się wydarzyło do tak, tej pory. Tak, tak, mhm. tak. Ale mówię, no po prostu dla mnie Valens naprawdę też mnie ruszał i na mnie to działało, no tym bardziej, że my znamy historię tej postaci właśnie, no, przez te wszystkie tomy, no i, i widzieliśmy, ile on tylko y, w tej serii wycierpiał tak naprawdę i od Wejdera, i od Imperium i nie tylko, nie? Tak No to teraz połowę fajnie. tych cierpień zapomni. W no. sensie po prostu ich nie ma, nie było. Tak, to, to prawda, to prawda. Aczkolwiek, aczkolwiek, no bo tu jest pewna aczkolwiek, nie? mimo wszystko, po tym nawet po tym w graniu hmm, wspomnień z pendrive'a, wychodzi na to, że chyba nie wszystko. Albo ja to tak odebrałem. Możecie mnie wyprowadzić z błędu. Ale w sensie chodzi ci o ostatnią scenę zupełnie? Nawet nie ostatnią, ale on po tym... No bo Właśnie, wątek o którym nie mówiliśmy Znajduje, znajduje rysunek, to do tego bo, my bo, myślisz Tak, bo on tak, tworzył, tworzył, on, on sobie rysował te rzeczy, on rysował rzeczy, które chciał zapamiętać tak? E, przynajmniej te kilka, kilka ważnych w jego życiu osób e, i między innymi rysował też Jale. w momencie, w którym on widzi jej rysunek po tym odtworzeniu pamięci on ją w jakiś sposób rozpoznaje, tak? Więc to nie jest tak, że całkowicie ją zapomniał, że, że został totalnie wyzerowany. Coś no tam tak, zostało, no. No że kolej, kumple też mu opowiedzieli wszystko, co się działo, nie? Także gdzieś mu się to tam poukładało. Tak, ale patrzę na ten rysunek, mówi, pamiętam ją. czy coś, coś, coś w tym stylu y, tak, pada tak, tak, tak, że coś tam, coś kojarzę, nie? Dokładnie, no. z, Pada z ekranu, Aha. że tak powiem. To w sumie gdzieś. To ja zapomniałem z kolei o tym. E, natomiast końcówka jeszcze tego, ale nie jeszcze, jeszcze nie tego tomu, tylko tego y, bloku tematycznego. No jest rozpierducha do maksa. Znów w sumie mroczne droidy dosyć szybko zostają zmiecione i zamknięty ten wątek, tak jak w ramach tej, tego eventu, y, nawet głównego No bo to się rozgrywa eventu. na tej planecie, nie? gdzie oni tam chcą już przerobić wszystkich po prostu na tak. droidy, nie? tak naprawdę. W sumie trochę wyjaśniają, chociaż nie wiem, czy wyjaśniają, bo już średnio pamiętam główny event. Wydaje mi się, że Valens tam się pojawia wcześniej razem z pozostałymi e, cyborgami, bo tutaj nam wyjaśniają, że w, w, na w, sposób e, zamiany organicznych e, w plagę wpadli dzięki Walensowi, nie? Tak, no, znaczy nie, no, to jest wprost powiedziane tam w głównej serii, że nawet nie tyle dzięki Walensowi, co właśnie dzięki y, tym... Y Y, cybernetycznie wzmocnionym ludziom, nie? no bo to trochę dochodzi plaga y, do tego dzięki tej trójce, nie? czyli właśnie to jest balans, mm -hmm. to jest Lobot, i y, nigdy nie pamiętam, jak ma ta. Y, miłość no Afry, nie? Tak, mhm. dokładnie. Yy, no tak, ale tutaj... Magna tolwan, o. Aczkolwiek tutaj mówią chyba wprost, że to dzięki Walensowi, który był tym takim idealnym, pustym naczyniem, w tak, którego on mógł, w, ta plaga mogła wlać tą swoją świadomość. By, przez to, że został wymazany całkowicie. Yy, więc yy, ja to tak odebrałem, że to konkretnie Walens pomógł, czy Walens był tym, był tym kluczowym, yy, nawet tą kluczową postacią, a nie pamiętam już absolutnie tego, jak to było w tym e, w głównym evencie. No tak czy jak na koniec dostajemy ładną rozpierduchę, gdzie e, formuje się nowa drużyna, bo przecież wcześniej mamy nawet dość mocną zdradę drużyny. Ja wam powiem, że tak jak my od początku, jak mówimy o awsze, o łowcach nagród, to mówimy o tym, że drużyna zdradza, że jedni drugich tam robią w konia, że sojusze się nawiązują po to, żeby się rozwiązać, to jak tutaj dochodzi do tej zdrady, co prawda spodziewanej, bo ona, no, no, ci ludzie od, od początku zeszytu nie byli zadowoleni, że biorą udział w tej misji i ciągle dyskutowali o tym, że trzeba ją zakończyć i pani kapitan to nie bardzo, niech Kel będzie kapitanką, ale w sumie jak tutaj dochodzi do tej zdrady, do wyrzucenia Zukusa ze statku, do wyrzucenia e, Tongi i Bosk również e, przyłącza się do Kel Zdrajców. i one mhm. zostają same na tej planecie, to wam powiem, że to tak no, trochę na mnie podziałało. Znaczy, no na mnie podziałało głównie właśnie w kontekście zdrady Boska, no bo jednak ewolucja tej postaci też była dosyć wyraźna w tym sensie, że nawet w tym tomie e, mamy w którymś momencie motyw, że ktoś tam e, się najgrywa, ten chyba ten zmiennokształtny, w którymś momencie coś tam dogryza Walensowi i Bosk staje w jego obronie, no mm -hmm. co patrząc na historię tych postaci od pierwszego tomu, e, no to jest naprawdę duża e, zmiana i było widać, że oni nawiązali y, jakąś taką y, braterską, y, w, brater, w braterstwie krwi relację, więc ta zdrada boska, dla mnie ona nie dość, że działała, to jeszcze była naprawdę dosyć zaskakująca. Nie, no Bo to, co mówić, no Kel, Deadstick, przede wszystkim ten darcz, y, może mniej, no ale no wiadomo, to jest taki tank po prostu bardziej milczący, to no można się było tego spodziewać, no ale jednak y, zdrada boska to trochę zabolało, zresztą no to znów, to fajnie będzie będzie spuentowane w tym ostatnim zeszycie. No Bosk taki jest trochę dwubiegunowy w tym, w tym zeszycie, bo on no, raz staje w obronie Walensa po to, żeby mu za chwilę gdzieś tam solidnie dopieprzyć i zdradza. No później mamy ten znowu, to już na tych ostatnich absolutnie stronach mamy tą, tą jego refleksję czy to, czy to by było dobre więc on tak, on tak trochę mam wrażenie z jednego z jednej strony na drugą, ale przy samej zdradzie on mówi, no czego się po mnie spodziewałaś to jest w mojej naturze nie? E, bo przecież on no, mówi to wprost wręcz tądze. no dobra, ale gdy nasi bohaterowie poradzili sobie z droidami i z Mroczną Plagą to um, nasz tutaj Valens e, ma jeszcze jedno zadanie dla nich. I my widzimy wtedy Hanna w Karbonicie. I ja sobie myślę, co tutaj się teraz wydarzy. No i mamy ostatni, 42 zeszyt pod tytułem Tajna Broń. I powiem wam, że tak jak rozumiem, że chcieli to związać z, z, głównie z serią Star Wars i jako prolog do filmu Powrót Jedi, tak ja miałem tutaj vibe serii Darth Vader, no bo nasza ekipa trafia na Tatooine, Valens udaje się do pałacu Jabby i okazuje się, że Jabba ma tytułową, tajną broń. Jest to super broń separatystów, jedyny prototyp, ponieważ Jedi zniszczyli tę fabrykę droidów. Jest to wielki, gigantyczny droid, z którym nasz Valens ostatecznie walczy na arenie, co jest transmitowane w holonecie na całą galaktykę i tutaj dzięki temu pojawia się ta Sulich, który ogląda Valensa i ma swoje cameo. No Valens go pokonuje. Ja trochę w tym momencie nie wiedziałem, co tam się zadziało, bo się okazuje, że Boba Fett mu w jakiś sposób pomógł. Nie mam pojęcia w jaki. Było to tak chaotyczne, że ja tego nie skleiłem. Jakaś dzida nagle się pojawiła, którą on go przebił. A wszystko to prowadzi do tego, że Valens tak naprawdę nie chciał tutaj odbijać Hana Solo, tylko właśnie pozbyć się tej tajnej broni, o której nikt nigdy, nigdy nigdzie wcześniej nie słyszał, e, która jest z dupy tutaj wyciągnięta, chyba, że moja pamięć jest na tyle krótka, żeby zrobić czystą drogę dla Luke'a, Lej i Chewiego, których widzimy tu na ostatnich kadrach, żeby oni mogli teraz zrobić to, co robią na początku powrotu Jedi. Znaczy, no ja się trochę zgadzam z tym, co mówisz, że to jest varp, vibe Darth'a, Vader'a, w tym sensie, że to jest twist wyciągnięty po prostu totalnie z kapelusza. Ja też nie wiedziałem, do Plus, czego wiesz, to będzie no, zmierzało. najbardziej napakowany jak się da, nie? Jeśli tylko kryształy <laughs> tak, tak. kyber mu tam mogli powciskać, to by pasował <laughs> idealnie. No ale ja mimo wszystko jestem w stanie to kupić, no bo to jakoś nam łączy całą tę ekipę. Zresztą tutaj nawet to, to łączy się też w zasadzie z samym początkiem, z tymi dwoma zeszytami, bo po pierwsze okazuje się, że to Boba Fett z, spłaca długi i yy, w zasadzie to, to dzięki niemu nasza ekipa też w ogóle jest w stanie stanąć do walki z tym super droidem, a po drugie no to też jest takie nawiązanie do właśnie tego, tego układu z przeszłości tego trójkąta Valens, Fed, Han Solo i to mi się podobało i w sumie takie powiązanie tych wszystkich starych druchów, kanciarzy, którzy robią ostatni skok zanim się rozjadą, aby jeszcze trochę tam staremu druchowi Hanowi polepszyć sytuację, to jest okej. Okay. No, chociaż no nie, nie jest to jakieś moje ulubione zakończenie w kontekście samego pomysłu tego jakiegoś wielkiego droida, bo tak jak różne rzeczy, ja, do których nawiązuję ten komiks, a ich jest niemało, raczej wszystko pamiętałem, tak tu się podpisuje pod tym, co mówisz. Albo tu szwankuje bardzo mocna moja pamięć, albo nie było o tym mowy, chyba, że i to też dopuszczam taką możliwość, że to jest ten droid, w którego miał być wgrany ten rdzeń Ajaxa Sigmy. No bo ja tam trochę tego nie rozumiałem. Pamiętacie w tym Han Solo i Czubaka, że to Jabba... Tak, tak, tu wysła... jest nawet chyba to powiedziane w tym zeszycie, że bo tu jest jedyne odniesienie do Hana Solo i Chewbacca. On mówił, że miał już zdobyć ten rdzeń Ajaxa Sigmy, Yeah. <laughs> ale się nie udało i mamy no, znaczy, tam, wiesz, że... i to, i to, no to chyba, że to właśnie działa też na taki klej, no bo to trochę wyjaśnia o co Jabbie chodziło wtedy, nie, no bo ja tak trochę nie do końca wtedy rozumiałem e, po co mu ten rdzeń i co on chce z nim zrobić, no a jak ma w piwnicy, e, gdzieś tam w dolnej piwnicy pod rankorem <śmiech> trzyma jeszcze mecha Zorda, no to, to, to w sumie miało to jakiś tam sens <śmiech> nie? Na tamtym etapie to my nawet nie kumaliśmy chyba, że to jest Ajax Sigma, my to dopiero Rozkleiliśmy tak, tak, przy. Tak. Nie, no to wtedy nie było wiadomo, no, A teraz w sumie to się łączy z tym i to jest dobre, to jest na papierze też dobre. I też się zgadzam, że to, to oddanie dla Hana, że ta pamięć o tym trójkącie, Boba, Valens, Han, fajnie, to fajnie wybrzmiała na koniec, tylko tego super droida może bym trochę inaczej zrobił. A może <śmiech> dlatego, że jestem po dwóch tomach Darta Vadera bezpośrednio i już mam za dużo takich dużych rzeczy, które atakują naszych bohaterów. No tak. Ja nie wiem, czy Boba tutaj podrzuca ten pręd, którym finalnie Valens zabija, w cudzysłowie, tego droida. Chyba tak, bo to się w tym momencie pojawiło. Tak, On mówi, dzięki Boba za pomoc, po, tym, po czym przebija tego droida włócznią, więc ja sobie jakoś tak to złożyłem, ale już nie sprawdzałem poprzednich kadrów, czy tam faktycznie coś takiego się wydarzyło. No tak sobie myślę, że na Bobie to się finalnie ta pomoc tutaj mści, nie? Bo on z tego wszystkiego nie wychodzi najlepiej. Chociaż przeżywa. Przeżywa no, i dostaje ci, serial. Zostaje nie? królem Mosespy. No i dostaje, wiem, dostaje najgorszy serial najlepiej. w uniwersum Star Wars. No więc nadal nie wiem, czy to jednak nie jest za karę. Ale no tak, mamy, mamy to no, wyciągnięty trochę z kapelusza ten, ten robot. Sama walka no, ona była w sumie dość krótka, tak? bo to było kilka kadrów. Bach, wygrałem, dziękuję, jest super. A teraz możemy, możemy się wszyscy pożegnać. Tak? No, bo to, co dostajemy już po, tej, po samej tej historii, po tym jak, no, tak już powiedzieliście, Boba spłaca swój dług, i, i Valens, jakby tylko wysyła wiadomość, czy kontaktuje się z Lukiem Ileją, no to dostajemy takie podsumowanie. Na, na, nawet nie wiem, pożegnanie chyba ze wszystkimi bohaterami po kolei, bo dostajemy... A to pożegnanie Aha. też jest fajne w ogóle na koniec. Jest super. Jak, y Forlom liczy, mamy jakieś 10 sekund, i oni, no to cześć, i każdy odchodzi <głos> tak, w swoją tak. stronę. Ja się kulałem ze śmiechu na tym, nie, bo <głos> tak, tak. Ja myślałem, że wiesz, będą ckliwe powrót Jedi e, Twu, powrót króla i ckliwe zakończenia i rozstania. A tutaj mamy 10 sekund, no to cześć. I troszeczkę, <głos> troszeczkę to dostajemy, tak, bo mamy w, na, już na tych ostatnich kadrach, mamy e, Losze i Tongę, które snują wizję przyszłości. Nie same, bo nagle jeszcze pojawia się tutaj Kadelia, o której w ogóle cała, cała, cała ta historia się zaczęła, można by powiedzieć, tak, bo od niej zaczął się pierwszy tom. Pojawia się tutaj Kadelia, one snują wizję przyszłości, o tym jak będzie wyglądało, kim w ogóle są łowcy nagród w galaktyce i tak dalej. I co kadr, co ramkę, czy w zasadzie co taki, taki, taki pasek przeskakujemy do innych bohaterów widząc co oni Robią po tej historii. No co, życie toczy się dalej, wszyscy nadal są łowcami nagród. Tak naprawdę nie ma tutaj definitywnego zakończenia dla, dla nikogo z nich, ale mnie się to podobało, żeby sobie absolutnie wszystkich tych bohaterów gdzieś tam zobaczyć, przypomnieć i, i no trochę powspominać, bo mówię, to są chyba dosłownie dwie strony, ale jak dla mnie, świetne. Świetny zabieg, no i co sprawiło, że ja mam ochotę na więcej, kiedykolwiek to więcej nastąpi, bo no mam nadzieję, że, że się z tymi bohaterami w żaden sposób tak naprawdę nie żegnamy. To jest bardzo fajne zakończenie, mhm. bo. Losza i Tonga trafiają na to pustkowie i one snują właśnie wizję, że tutaj postawiam kantynę, tutaj postawiam jakieś budynki, łowcy nagród będą tutaj mieli swoje miejsce, żeby się spotykać i mamy właśnie te kadry pokazujące każdego z osobna, który gdzieś tam robi w jakichś teamach, albo i nie. Narrację z OFU, chyba Loszy, albo Tongi, która opowiada o tym właśnie, co tutaj zrobią i kim mają stać się łowce nagród i do czego mamy zmierzać, a my widzimy wszystkich bohaterów i to jest bardzo fajne zakończenie. Bardzo mi się ten pierwszy finał podobał, bo tu jeszcze drugi finał dostajemy. Znaczy, no ja uważam i to tak zepnę te dwa finały i od razu się wypowiem, że to zakończenie jest fantastyczne. Ja nie wiem, czy my w sumie z tych głównych serii to tutaj nie dostaliśmy najładniejszego domknięcia najfajniejszego też domknięcia dla tych poszczególnych postaci, bo bardzo mi się podobało to, że oni wszyscy po tych perturbacjach przez te ponad 40 zeszytów, no bo umówmy się, kręte ścieżki ich były, no że dostają jakiś tam happy end, a przynajmniej większość z tych postaci, nie? Czyli No my zakładaliśmy w poprzednim podcaście, że tutaj dużo osób zejdzie z planszy, tak, tak, że tak, tak. to się skończy raczej śmierciami. Mhm. Tak, a, a to jest właśnie dla mnie super pozytywne zaskoczenie, no bo mówię właśnie Tonga, Losza i Kadelia i ich plany, nie? Mamy Taszu, Lisza, który cały czas Pajków wybija i, i to też jest urocze po prostu I, i, i naprawdę super jest to pomyślane, że to są takie krótkie stenki ale widzimy wszystkich, no Dengar z Boskiem cierpią za swoje złe decyzje, no ale... No, źle wybrali, do to czasu, cierpią, nie? Do czasu, yy, No, ale, ale <laughs> mamy też jeszcze wukorę z skotkami i tak dalej. Nie, no naprawdę super, super yy, zakończenie i nawet właśnie te takie wstawki małe, że tam IG-88 widzimy, jak tam znowu yy, kogoś masakruje, jak zwykle. Yy, bardzo mi się to podobało, no a ten absolutny finał, no to ja uważam, że to jest po prostu wisienka na torcie, bo ten moment, kiedy widzimy, że imperialni w końcu trafili na ślad porucznik Haydn i Valens się pojawia i ratuje dzień, no to powiem wam, że rozmiękczyło mi serce dokumentnie, bo jest fantastycznie to napisane, tym bardziej, że podoba mi się, jakie to jest domknięcie drogi Valensa, że widzimy nawet na jednym z tych kadrów wcześniej, że jednak ta jego miłość, która tam niby zginęła w tym bombardowaniu wcześniej, że że ona przeżyła, a tutaj Valens jakby kończy tę swoją drogę, bo tam w którymś momencie tam nawet pada coś takiego, że on ugrząsł w przeszłości tak naprawdę mm -hmm. w tym dążeniu do odnowienia czy odtworzenia tej swojej starej pamięci, że po prostu niepotrzebnie tak kurczowo trzyma się tego co było zamiast żyć i patrzeć w przyszłość no i ta końcówka właśnie to pokazuje że on tak naprawdę zdecydował się po tych wszystkich wydarzeniach, że teraz nie wiem, przyjaciele mu pomogli. On spłacił też niejako swoje długi. Czas zacząć żyć na, na swój rachunek. I jak on tam rzuca do porucznik Hayden, że mamy całą galaktykę możliwości, to wow, no to jest no, doskonałe no. zakończenie tego tomu. No i ten ostatni prostokącik. Koniec na razie. No ja naprawdę liczę, że to jest tylko na razie. Także my wrócimy. Ja wiem, że Afra już. Wróciła. Nie wiem, czy łowcy już wrócili za granicą. Nie Przyznam, że nie sprawdzałem. Nie, nie, póki co nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale... Afra na krótki, krótką serię, tak? Tak, tak. Afra tam na 4 czy na 6 zeszytów chyba tylko, nie? Ale. No ale mimo wszystko no to są bohaterowie, z którymi ja się rozstawać nie chcę i mam nadzieję, że jeszcze w, czy w serii, czy w one-shotach, czy w czymkolwiek innym będziemy mieli okazję się z nimi spotkać, no bo to jest moja ulubiona ekipa, jeśli idzie o, o te komiksowe Star Warsy, więc no, morda mi się cieszyła na tych ostatnich kadrach i na pewno jeszcze sobie do tej serii wrócę. No, ja tak samo. Znaczy Afra wróciła na no, trochę więcej, to jest chyba 10 zeszytów, a. jeśli się nie mylę, ale zamknięta seria, a nie ongoing, e, ale mm, mi się też to podobało, bo nawet w tym tomie on się kurczowo trzyma tej swojej miłości, jak gdzieś tam jego wspomnienia się rozmywają, to my widzimy twarz tej e, jego kobiety, jak on robi rysunek, to też widzimy tę twarz i to jest fajne, że on zamknął ten etap i zaczyna na nowo. Porucznik Hayden ma wspomnienia z nim, o nich nie ma, ale napiszą nowe i mają całą galaktykę na to i to jest fantastyczne zakończenie. Całe te dwa finały rysowane przez innego twórcę wypadają doskonale i ja się bardzo cieszę, że dostaliśmy takie otwarte finały z możliwością na gdzieś tam kontynuowanie tej historii w przyszłości. Ta ramka koniec na razie też mnie bardzo ucieszyła, także jestem bardzo zadowolony. A jak już o ramkach mówimy, to e, bardzo mnie rozbawiła ramka, gdy Dengar opowiada Walensowi, e, co się wydarzyło i tak jak wcześniej mieliśmy przypisy, tam nie wiem, łowce nagród tą czwarty, Han Solo i Czubaka, mhm. e, event Mroczne Droidy, tak po wypowiedzi Dengara mamy, nie do końca tak było. <śmiech> <śmiech> się też kulają tak. ze śmiechu. E, bardzo fajny komiks, bardzo dobrze zamknięty. No super to była całko, całościowo historia. No i wizualnie też ja uważam, że ten tom wypada nieźle. To, co ty mówiłeś, Mando, te pierwsze dwa zeszyty wypadają lepiej, bo później mamy trochę taką bardziej kreskówkową tę kreskę, ale trochę pomaga to, że z tutaj kolory nakładała jedna osoba, czyli Alif Prianto i to trochę czuć, że ta kolorystyka jest bardzo spójna, no i tak jak mówicie, nie? to jest świetny tom, świetne zakończenie i ja też naprawdę będę to podkreślał, że to jest też bardzo dobry tain do mrocznych droidów i i trochę żałuję, że te wcześniejsze nie były tak dobrze zintegrowane, no bo tam jednak trochę na to narzekaliśmy, że mhm. szczególnie chyba przy szkarłatnych rządach, no to tam to po prostu w zasadzie to ja bym powiedział, że w ogóle tych tajinów nie było. To wszystko było jakieś takie rozmemłane, a, a tutaj... Wszystko jest bardzo ładnie spięte i można sobie właśnie sięgnąć po główną serię, sięgnąć po te zeszyty, które są tajinami do Mrocznych Droidów i wtedy dostaniemy fajny, dobrze napisany, spójny obraz tej, tej dużej, eventowej historii, super rzecz. No powiem wam, że jak no. mówiliście o czterech crossoverach, to ja się musiałem zastanowić, jakie cztery. No ale to ja dokładnie to samo mam. My nagrywaliśmy niedawno Wejdera i ja tam powiedziałem, że były trzy crossovery. Co prawda sam Wejder miał trzy crossovery faktycznie, bo on się nie łączył z droidami chyba. Tak, on się z droidami nie łączył. Nie, z nie łączy. imperium, nie jest, droidami. Z, ukry... z ukrytym. Z ukrytym, tak, z ukrytym. Ale tak, były cztery. To wtedy dopiero sobie to uświadomiłem już po nagraniu. Yy, no tak, jakby, no tak, ale i szkarłatne i ukryte, to tak tak sobie, powiedzmy, wypadają. nie Jakby te dwa najgłówniejsze, największe, no to i tak to były zdecydowanie, było zdecydowanie wojna łowców, nagród yy, i to. I, I zarówno, tak jak już mówiliśmy przy, przy afs no yy, świetne pożegnanie z yy, serią. To ja was zapytam tylko jeszcze na koniec może. Afra czy łowcy? Jesteście nie, w stanie no to, określić? Nie, nie pytaj się, czy kochasz bardziej mamę, czy tatę, no, Rychu, nie zadaję się takich pytań. Nie, no to... Generalnie to są no i, po prostu ja mam, serie, sam ja mam ten sam problem, bo ja je stawiam na na podium. Chciałbym mieć same takie problemy. Na które Vader się absolutnie nie łapie, nie? Małe to podium, a wejdera i tak tam nie ma, ale no ja, ja mam problem, żeby wybrać, bo obie te seria naprawdę kocham i, i szkoda, że się skończyły, ale mam nadzieję, że mówię, jeszcze sobie do tych bohaterów wrócimy. Dobra, to dziękuję wam bardzo, moi drodzy, za Dzięki. tę rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.